Увага, увага! wielka okazja tygodnia. Duży trzysypialniowy murowany dom w Des Plains. Pieszy dystans do jeziora Lake Opica. Pełny wykończony basement. Garaż na dwa samochody. Cena wywoławcza to jedyne 219 tysięcy. Dom wymaga lekkiego remontu. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847-647-4000 847 647, 847 647 30 lub w internecie pod adresem posiadłość. .com. Radiowy magazyn posiadłość Słuchacie radiowego magazynu posiadłość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 Wzrost liczby nowych budów po trzech miesiącach spadku. Obniżenie zaufania budowniczych. Oprocentowania kredytów hipotecznych przekroczyły próg 4%. Krytyczne znaczenie sektora prywatnego dla reformy podmiotów sponsorowanych przez rząd. Budowniczy chętniej budują mniejsze domy. Firmy budowlane w kraju były w czerwcu bardzo zajęte. Jak donosi Departament Handlu, w tym czasie liczba nowych budów wzrosła o 8,3% do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 1,2 mln jednostek. To najszybsze tempo od 4 miesięcy, po 3 miesiącach tendencji spadkowej. Liczba nowych budów domów jednorodzinnych wzrosła o 7,9%. Tymczasem zaniepokojenie wywołane niedoborem drewna wpłynęło w czerwcu na obniżenie zaufania budowniczych. Wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo spadł w tym miesiącu o dwa punkty do najniższego poziomu od 8 miesięcy. Prezes Stowarzyszenia Granger McDonald twierdzi, że jego członków coraz bardziej niepokoją rosnące ceny materiałów, zwłaszcza drewna. Oprocentowania kredytów hipotecznych wzrosły ostatnio, przekraczając psychologicznie ważny próg 4% już drugi raz w ciągu ostatnich kilku tygodni. W rozmowie z The Wall Street Journal Mike Weinbeck, dyrektor generalny Chase Home Lending, powiedział, że niewielki wzrost oprocentowań nie stanowi jednak powodu do niepokoju. Uważa on, iż wraz ze wzrostem oprocentowań rynek kredytów hipotecznych nieco się zmniejszył, ale nawet to jego zdaniem jest zjawiskiem. Krótko Czy polityka rządu sprawia, że rynek nieruchomości jest mniej przystępny cenowo? Główny radca prawny Departamentu Skarbu, Peter Wallison, obecnie członek American Enterprise Institute, uważa, że tak. Jak powiedział w stacji CNBC ostatecznie, rozwiązanie w zakresie finansowania budownictwa ma zapewnić sektorowi prywatnemu możliwość udziału w nim. Peter Wallison obawia się, że wielu senatorów i reprezentantów Kongresu tak naprawdę nie chce reformować podmiotów sponsorowanych przerząd, a raczej stworzyć nową, inną i większą odpowiedzialność rządu wobec rynku realnościowego. Jak powiedział cytuję, musimy to powstrzymać. Koniec cytatu. Wielkości domów zaczynają się kurczyć, ponieważ milenialsi i baby boomersi konkurują o mniejsze i bardziej przystępne co nowo domy. Dyrektor do badań w Jan Burns Real Estate Consulting powiedział Realtor.com, że w minionym roku firmy budowlane stopniowo oferowały więcej małych domów na start. Jego zdaniem wynika to z faktu, iż budowniczy nie mogą płacić wyższej ceny za grunty, a następnie budować na nich domów na start. Jak twierdzi, wśród budowniczych obserwujemy wzrost zaufania do tańszych i mniejszych nieruchomości.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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Mount Prospect. Nowe na rynku, duże, czteropokojowe kondominium. Balkon, garaż ogrzewany w budynku, basen i korty tenisowe do dyspozycji właścicieli mieszkań. Pierwszy dystans do sklepów, restauracji i komunikacji miejskiej. Wystarczy 6 tysięcy pierwszej wpłaty. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847-647-4000. 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com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 847 647 4 i lub w internecie pod adresem posiadłość.com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 Wiadomości z rynku nieruchomości Czy teraz jest dobry czas na to, aby milenialsi mieszkali z rodzicami? Gubernator Waszyngtonu podpisuje ustawę o działkach budowlanych. Nowy rekordowy poziom cen domów i konkurencji wśród nabywców w czerwcu. Właściciele domów zawyżają wartości, jednak różnica maleje. Panuje popularny pogląd, że milenialsi powinni wyprowadzić się z piwnic rodziców i zakładać własne gospodarstwa domowe i oczywiście kupować domy. Jednak Jonathan Kapech, starzysta z R Institute w Waszyngtonie, powiedział CNBC, iż to, że milenialsi mieszkają ze swoimi rodzicami, ma swoje zalety. Pomimo iż sam jest przedstawicielem tej części pokolenia Milenium, która nie mieszka z rodzicami, Jonathan Kapech uważa, że wielu jego rówieśników duże zyskuje, mogąc pomóc rodzicom i dziadkom dzięki temu, że mieszkają po tym samym dachu. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Stan Waszyngton podejmuje kroki zmierzające do znalezienia większej liczby działek budowlanych. Gubernator podpisał ustawodawstwo mające na celu zmaksymilizowanie liczby gruntów pod zabudowę i zapewnienie wyraźnej ścieżki zagospodarowania przestrzennego w obszarach rozwoju miejskiego. Nick Harper ze stowarzyszenia Master Builders Association w okręgu King powiedział, że nowe prawo sprecyzuje, jakie grunty kwalifikują się jako budowlane i jaka gęstość zabudowy jest dozwolona. I <laughs> wydaje się, że na niektórych rynkach rekordy sprzedaży domów są łamane tak szybko, jak są ustalane. W czerwcu 26,6% domów sprzedało się za cenę wyższą niż wywoławcza, a typowy dom znalazł nabywcę w ciągu zaledwie 36 dni. Z kolei w Denver, Seattle i Portland typowy dom sprzedawał się w czerwcu w ciągu tygodnia. Ceny domów w USA wzrosły w czerwcu o 7,3% do średniej ceny sprzedaży wynoszącej 298 tysięcy dolarów, co stanowi najwyższą krajową średnią cenę, jaką odnotowano, odkąd to rozpoczęto ich mierzenie w 2010 roku. Amerykanie wciąż mają tendencję do zawyżania wartości ich domów, ale nie o tak dużo, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach. Wskaźnik postrzegania cen domów Quick and Loans mierzy, jak bardzo oszacowanie wartości przez właściciela różni się od opinii rzeczoznawcy. Z najnowszego wskaźnika przygotowanego przez Quicken Loans w lipcu wynika, iż właściciele uważają, że ich domy są warte średnio o 1,7% więcej niż kwoty szacowane przez specjalistów z branży. Zdaniem firmy przepaść ta jest mniejsza niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 7 miesięcy. Quick Loans twierdzi, że różnica 1 lub 2% nie wydaje się duża, ale może wystarczyć, aby pokrzyżować plany związane z kredytem hipotecznym. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 847-647-4 i 3 a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Radiowy magazyn posiadłość dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Wiadomości z rynku nieruchomości: wzrost zainteresowania początkujących nabywców 10 najlepszych rynków dla początkujących nabywców rekordowy poziom inwestycji zagranicznych w amerykańskie nieruchomości. Właściciele domów chcą dokumentów hipotecznych w formie papierowej. Kalifornia chce zmusić miasta na zezwolenie większej liczby budów. Rekordowy poziom sprzedaży i ceny domów w Houston. Jeśli pytanie brzmi, kiedy milenialsi zaczną wreszcie kupować nieruchomości, to Google może mieć na nie odpowiedź lub przynajmniej jakieś pojęcie w tej kwestii. Nowy raport przygotowany przez Google i Chase Home Lending wskazuje na niedawny wzrost liczby wyszukiwań związanych z kupnem pierwszego domu. Ale jak podkreśla Laura Cusisto z Wall Street Journal, pisanie w wyszukiwarce Google chciałbym kupić mój pierwszy dom nie oznacza faktycznego kupna. Jest jeszcze kwestia przystępności cenowej. Jej zdaniem nastąpił stabilny wzrost udziału zakupów domów przez początkujących. Tych nabywców. Nowy raport przygotowany przez WalletHub.com, portal internetowy zajmujący się finansami osobistymi, przeanalizował 300 różnych wielkości miast i ocenił je w oparciu o 23 kluczowe dane liczbowe pogrupowane w takie kategorie jak przystępność cenowa, rynek nieruchomości i jakość życia. Według Wallet Hub cztery z 10 najlepszych rynków znajdują się w Teksasie, w tym trzy najlepsze to McKinney, Frisco i Allen. Tylko jeden z nich jest zlokalizowany na wschodnim lub zachodnim wybrzeżu, bowiem na miejscu czwartym znalazło się Kerry w Karolinie Północnej. Według danych Krajowego Związku Realnościowców, kanadyjscy nabywcy stanowią największą grupę inwestorów zagranicznych w amerykańskie domy. Liczba tego rodzaju inwestycji wzrosła do nowego poziomu w okresie od kwietnia 2016 roku do marca roku 2017, zgodnie z profilem międzynarodowej działalności Krajowego Związku Realnościowców w zakresie amerykańskich nieruchomości rezydencyjnych z roku 2017. W tym okresie zagraniczni nabywcy, a także nowi imigranci zainwestowali 153 miliardy dolarów w nieruchomości mieszkalne to 49% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Raport Krajowego Związku Realnościowców ujawnia także, że prawie połowa sprzedaży zagranicznych nastąpiła w trzech stanach. Na Florydzie, w Kalifornii i Teksasie. Jeśli chodzi o kupno domu, większość osób nadal woli z papierów niż serię kliknięć myszką lub dotknięć ekranu. W miarę jak kredytodawcy hipoteczni coraz częściej stosują dokumenty elektroniczne, ankieta przeprowadzona przez Digital Risk, firmę zajmującą się takimi rozwiązaniami w zakresie kredytów hipotecznych, pokazała, iż większość konsumentów nadal preferuje dokumenty papierowe. 70% właścicieli domów i 2 trzecie wynajmujących uważa, że nie czułoby się komfortowo zarządzając całym procesem hipotecznym tylko za pomocą aplikacji na smartfona. Kalifornijscy ustawodawcy opracowują nowy projekt ustawy mający na celu zachęcanie do budowy większej liczby domów. Projekt ten wymagałby od miasta spełnienia określonych celów w zakresie produkcji domów ustalonych przez stan lub zmuszenie ich do usunięcia niektórych z ograniczeń w zakresie rozwoju budownictwa rezydencyjnego. Senator San Francisco Scott Wiener, pomysłodawca ustawy, jest zdania, że Kalifornia musi produkować około 180 tysięcy domów rocznie, ale obecnie buduje mniej niż połowę tej liczby. Zdaniem Związku Rolnościowców w Houston lipiec był wspaniałym miesiącem na rynku nieruchomości w tym mieście, kiedy to liczba sprzedanych domów i ceny osiągnęły rekordowy poziom. Związek Rolnościowców donosi, iż liczba domów na sprzedaż osiągnęła najwyższy poziom od prawie pięciu lat. Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość.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 COM Radiowy magazyn posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Wiadomości z rynku nieruchomości. Gubernator Rezerwy Federalnej. Reforma finansowania budownictwa rezydencyjnego jest pilna. Dobry czas na sprzedaż. Właściciele domów twierdzą, że tak. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów wyjaśnia, że nie ma nic złego w ujawnianiu informacji z closingów realnościowych. Dalszy spadek zaległości hipotecznych. Reforma Fannie Mae i Freddie Mac jest nie tylko ważną, a wręcz pilną koniecznością powiedział gubernator rezerwy federalnej Jay Powell. Przemawiając niedawno w American Enterprise Institute stwierdził on, że solidny, dobrze dokapitalizowany i uregulowany system finansowania budownictwa realnościowego ma zasadnicze znaczenie dla długoterminowej, dobrej kondycji naszej gospodarki. Jak powiedział, całkowite przekształcenie systemu może nie być konieczne i może tylko skomplikować poszukiwanie dobrego rozwiązania. Coraz więcej Amerykanów uważa, że teraz jest dobry czas na sprzedaż domu. Według przygotowanego w czerwcu wskaźnika nastrojów wobec zakupów domów Fenimei wynika, iż udział netto właścicieli domów, którzy mówią, że teraz jest dobry moment na sprzedaż, osiągnął nowy rekordowy poziom. Udział osób, zdaniem których to dobry czas, aby kupić dom, także wzrósł w czerwcu, ale nie aż tak jak osób, które twierdzą, że to dobry moment na sprzedaż. Penny May uważa, że przepaść ta nadal się powiększa, co wskazuje na potencjalny rynek sprzedającego. Wskaźnik ujawnia również, że Amerykanie są bardziej przekonani, iż stopy procentowe kredytów hipotecznych spadną w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów mówi, że dobrze jest dzielić się informacjami aktualizacji przepisu, zwanego inaczej No Before You all biuro doprecyzowało wytyczne dotyczące udostępniania stronie trzeciej informacji na temat kosztów zamknięcia transakcji kupna domu. Wielu kredytodawców przestało dzielić się tymi informacjami ze względu na obawy dotyczące ochrony prywatności. A teraz najważniejsze. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów mówi, że tak, kredytodawcy mogą dzielić się tymi dokumentami z innymi specjalistami, w tym z pośrednikami. W obrocie nieruchomościami. Krajowy związek realnościowców poparł sfinalizowaną aktualizację zwycięstwem agentów w całym kraju. Ogółem stopa zaległości hipotecznych spadła w okresie 12 miesięcy zakończonym w czerwcu. Jednak nowe dane z CoreLogic pokazują, że w tamtym czasie faktycznie nastąpił niewielki wzrost liczby kredytów hipotecznych mających nieznaczne zaległości. Przygotowany w czerwcu przez CoreLogic raport Loan Performance Insights pokazuje spadek ogólnej liczby zaległości hipotecznych o pół punktu, wliczając w to kredyty zaległe o 30 dni oraz domy objęte postępowaniem. Egzekucyjnym. Dr Frank Nataft, główny ekonomista CoreLogic, twierdzi, że najnowsze dane wskazują na to, iż rynek nadal korzysta z poprawy wzrostu gospodarczego i wzrostu cen domów.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 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 647 4000, 847 647 4 i 3 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 Agenci Illinois Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość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 O zwykłej porze. Do usłyszenia.